Klasyka, Klasyka i nowość, hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co, co my strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota 26 marca 2022 roku. Słuchacie właśnie 387 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami fan Białych Dam, Michał Dżegorakowicz. Witam Cię. Cześć, Szymas, Witam wszystkich po drugiej stronie głośników. I młody dresik z podłych rejonów, Szymon Szymaściński. Pozdrawiam z Łodzi. <głos》> Tak, znowu nam chwila zeszła, ale finalizujemy w końcu projekt. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o zbiorze Pawła Matei pod tytułem Nocne. Siadamy już do tej rozmowy po raz trzeci, gdyż postanowiliśmy podzielić opowiadania, nie mówić o nich jakoś tak pospiesznie w jednym, nie wiadomo jak długim podcaście, tylko spotkać się kilka razy i porozmawiać o wszystkich tekstach na spokojnie i myślę, że to była bardzo dobra decyzja, bo te teksty jednak wymagają trochę skupienia i takie omawianie ich po łebkach pewnie nie wyszłoby najlepiej, a przede wszystkim ja bym był niezadowolony, więc <śmiech> cieszę się, że ostatecznie udało nam się na wszystkie te trzy spotkania zgadać. Dzisiaj będziemy mówić o czterech kolejnych tekstach, Domykających ten zbiór, czyli o podłych rejonach, o białych damach, które nie są głupie, o tekście z odchłani i tytułowym, właśnie tytułowych nocnych, o, może w ten sposób to powiem, no i na koniec, oczywiście, słówko podsumowania także się pojawi. Jednak zanim przejdziemy do tekstów, chciałbym zwrócić uwagę na informację, którą udzieliło nam konto bo to chyba nie są prawdziwe dane na YouTubie, konto Misza Kasztan. Mieliśmy komentarz pod drugim omówieniem tego zbioru Pawła Matei. Ja go teraz tutaj zacytuję. Dziękuję Wam za ten materiał i czekam na następne omówienie. Spoko, cała przyjemność po naszej stronie. I oto jesteśmy z kolejną częścią. E, cytuję dalej. Co do, co do wspomnienia o wydarzeniach w jakimś tam mieście, akcja omawianego przez was opowiadania miała miejsce w Gliwicach. Jako mieszkanie z tego miasta w zbiorze nocne dostrzegłem, iż wiele opowiadań ma miejsce właśnie w Gliwicach. Ulica Krzywa i słynny Trójkąt istnieją ba, nawet istnieje ta kamienica. Z tego co pamiętam, to wspomniana kamienica na Krzywej jest miejscem wydarzeń aż w dwóch opowiadaniach. Trójkątem e, ta okolica była nazywana i do dziś jest jest to dzielnica, do której niegdyś eksmitowano biedniejszych ludzi. Ulica Zwycięstwa naprzeciwko dworca to główna ulica w Gliwicach prowadząca do rynku. I dwa opowiadania mają miejsce w bocznych uliczkach rynku, nawet kawiarnia opisana w jednym z tych opowiadań znajdowała się w jednej z uliczek i jeszcze do niedawna istniała. Dzięki Miszo za ten komentarz. Ja się kiedyś interesowałem troszkę właśnie powiązaniem przestrzeni literackich i przestrzeni realnych i z mojego doświadczenia ówczesnego, no bo jakoś nie badam tego na bieżąco, autorzy nierzadko boją się umieszczać akcje horrorów w prawdziwych miejscach i yy, na przykład zdarza się tak, że bohaterowie mieszkają w prawdziwym mieście, miejscowości czy okolicy, ale samo zło, same wydarzenia nadprzyrodzone czy jakieś, nie wiem, morderstwa etc., yy, to istnieje, yy, znaczy nie istnieje, to, to do tego dochodzi, to się pojawia już przy nieistniejącej ulicy w realnym mieście, czyli w obrębie realnych przestrzeni tworzy się przestrzenie nierealne i to tam się umieszcza zło. I tutaj chyba najlepszym przykładem jest pierwszych nie wiem ile, pięć książek Stefana Dardy. Potem już jakoś tego nie analizowałem, ale właśnie cała trylogia Słoneczna Dolina, Starzyzna i Czarny Wygon oraz Dom na wyrębach właśnie w ten sposób funkcjonują. Czasami też autorzy właśnie ponoszą konsekwencje umieszczania akcji swoich książek w realnie istniejących miejscach i bywają wręcz mieszani z błotem i oskarżani o tworzenie nie wiem, złego pijaru dla jakiejś okolicy. No i tutaj pierwszym moim skojarzeniem jest chociażby Joanna Bator i Ciemno, Prawie Noc, bo też sporo tekstów o tym, jak to niby negatywny wpływ ta książka na wizerunek pewnej okolicy tutaj, może nie będziemy tego rozwijać, miała. No i tutaj pojawia się Paweł Mateja, który wjeżdża cały na czarno, na koniu też czarnym o czerwonych ślepiach i bardzo mi się to podoba. Jerry, zaraz powiesz, czy dla Ciebie to też jest ważne, ale ja osobiście uważam, że to takie podejście autora wzmaga jeszcze bardziej imersję uczytelnika, a do tego ja jestem po prostu fanem idei turystyki literackiej i cieszy mnie to, że po prostu kiedyś będę mógł pojechać do Gliwic i przejść się tymi samymi ulicami, co bohaterowie tego zbioru opowiadań, nawet właśnie czytać sobie te opowiadania w tych miejscach, dla mnie to jest absolutnie wartość dodana. Ja niespecjalnie przywiązuję do tego wagę, przyznam się szczerze. Znaczy, to jest oczywiście fajny smaczek, ale tak jak ty mówisz, że dla ciebie taka turystyka książkowa czy powieściowa jest czymś fajnym. Mam wrażenie, że to weszło do mainstreamu na etapie kodu Leonarda da Vinci, który zapoczątkował prawdziwy wysyp. Mam wrażenie tego rodzaju właśnie zabaw z literaturą i podróżami, ale dla mnie to jest właśnie tyle, ciekawostka. Nie przywiązuję specjalnie do tego wagi fajne, jeżeli jest, jeżeli nie, to, to, to też spoko, tym bardziej, że jeżeli to nie jest powieść w mieście, które ja znam a Aha. w sumie nie przypominam sobie specjalnie wiele książek których akcja się rozgrywa w miastach które dobrze znam no to wiesz to mi też jest trudno wyłapać co jest faktem, co jest właśnie jakimś jakąś wyobraźnią czy pracą e, autora, e, także, także wiesz, no spoko. Myślę, że to jest e, na pewno rzecz e, godna odnotowania e, i fajna, przede wszystkim właśnie dla osób takich lokalnych, nie? Plus ewentualnie właśnie, no, jeżeli ktoś lubi e, tego rodzaju turystykę, to, no to, to wiadomo, że to zawsze też jakiś tam plusik. Mhm, to jeszcze tylko dodam, że, e, bo ty powiedziałeś o tym kodzie, ale tak naprawdę... E, takie przewodniki literackie na przykład to istniały du dużo, dużo wcześniej już. I ja sam na przykład w ramach takiego jednego projektu y, pisałem przewodnik literacki po Wilnie. <laughs> y, tak wiem, Szymas z Łodzi pisał przewodnik literacki po Wilnie i to jeszcze y, na podstawie literatury polskiej, y, niemieckiej, y, litewskiej, rosyjskiej. I y, y, tak jak z jednej strony trochę mnie wtedy irytowało to, że czasami wyszukiwaliśmy jakieś taki atrakcji od tego przewodnika trochę na siłę, nie z jakiegoś tam jednego zdania, z tekstu czy coś takiego. I to było tak z perspektywy lat rzeczywiście bez sensu, iż wtedy to było jakoś tam irytujące. Tak właśnie, gdy tutaj widzę, że po prostu mamy. Konkretne lokalizacje opisane w taki czy inny sposób, no to autentycznie, aż sobie myślę, że fajnie by było gdzieś tam, nie może w wakacje tam podjechać. nie? Można nawet spotkać się z Pawłem, żeby nas oprowadził po tych okolicach, ale nawet samemu, tak, gdzieś tam sobie wieczorkiem pójść, spędzić, nie wiem, o godzinie 23 czy o północy trochę czasu na ulicy Krzywej. Myślę, że byłoby to w jakiś tam sposób Przyjemne, ciekawe doświadczenie, o, no ale ja jestem dziwny. Dobra, to co, przechodzimy do podłych rejonów, nie? Jasne, wal. Pierwszy z dzisiejszych czterech tekstów nosi właśnie tytuł Podłe rejony. Jest to historia grupy osiedlowych, znajomych, takich właśnie kolegów, nie? no bo to nie są ludzie, którzy się zaprzyjaźnili w związku, nie wiem, ze wspólnymi pasjami, czy coś, tylko po prostu mieszkają w tej samej okolicy, nie bardzo mają co ze sobą zrobić, więc wychodzą na takie ala lokalne blokowisko, gdzieś tam piją jakieś piwo, gadają o głupotach i tak mija im dzień za dniem. No i jeden z tych znajomków znalazł klucz do czyjegoś mieszkania, właśnie przy ulicy Krzywej. Jedna z dziewczyn z tej paczki, Natalia Nati, udała się w to miejsce do wspomnianego mieszkania i zaginęła. Następnie nasza grupa także się tam udała na jako poszukiwanie koleżanki. Herszcz całej bandy o pseudonimie Anioł prawdopodobnie wpadł w jakieś tarapaty i postanowił ukryć się na stałe w tym mieszkaniu, a przy okazji też sprawdzić, czy czasem ta dziewczyna, czy Ktoś to będzie coś o niej wiedział nie wróci, nie pojawi się tam, a my obserwujemy wszystko z perspektywy bohatera o imieniu Dodo. Tak Dodo powraca tutaj i razem z nim próbujemy ustalić co tak naprawdę jest grane z tym mieszkaniem i z całą tą okolicą, z tym osiedlem, z tymi podłymi rejonami. Tutaj tylko wspomnę od razu, bo może niektórzy nasi słuchacze są zaciekawieni. Mieszkanie znajduje się przy ulicy Krzywej 23 w tym opowiadaniu, a Syn Boży, o którym mówiliśmy w ostatnim odcinku o nocnych, narodził się przy Krzywej 14, więc to nie jest ten sam budynek, ale ta sama ulica. <śmiech> Dlatego tym bardziej chcę pojechać do Gliwis teraz. <śmiech> no i Jerry, powiedz mi, jak do Ciebie przemówiły te klimaty takie bardziej właśnie e, miejskie, tak urban, fantasy, może do pewnego stopnia e, blokowiska, no i właśnie taka trochę taki świat bez perspektyw, świat młodych ludzi bez perspektyw. Przemówiły do mnie. Y ja dosyć lubię tego rodzaju klimaty. Mam wrażenie, że wiesz, ta taka osiedlowa mentalność, czy, czy osiedlowe właśnie klimaty, to jest coś, co dla mojego pokolenia, czyli ludzi urodzonych gdzieś tam w latach 80., dorastających w latach 80., 90., to jest coś, w czym chyba łatwo się nam będzie odnaleźć, no bo to są takie klimaty, nie? gdzie wiesz, narodziny polskiego hip-hopu, właśnie przesiadywanie na ławkach, spijanie tanego piwa i tak i tak dalej, to jest coś takiego, co łatwo naprawdę mi się chwyta. Pomimo tego, że to raczej pewnie są już czasy bliższe teraźniejszości, bo wydaje mi się, że chyba tutaj nigdzie czas nie jest ściśle określony. Uh -huh. I y, y, tak jak łatwo mi się w to opowiadanie y, było zanurzyć, y, tak y, no cały czas nie do końca wiedziałem do czego ten tekst zmierza. Bo Tutaj mam wrażenie, że jest bardzo dużo ze strony Pawła czasu poświęcone na tak naprawdę sportretowanie właśnie tej grupy tych młodych ludzi. Nie? Gdzie mhm. wiesz, gdzie z jednej strony on, oni funkcjonują trochę właśnie w tej grupie rówieśniczej, tak jak słusznie zauważyłeś, na, nie, nawet nie tyle przyjacielskie, co po prostu takiego, ta, ta, ta, taki, takich znajomków, którzy wspólnie zabijają czas. Z jednej strony. Z drugiej strony bardzo mi się podobało, że mamy tego głównego bohatera, na przykład w którego życie mamy wgląd i i to jest w sumie takie, takie spoko, spoko życie, nie? gdzie mamy pokazaną trochę tę drugą stronę, nie? gdzie z jednej strony by się mogło wydawać, że no to są jacyś tak, tacy blokersi, nie? których pewnie większość ludzi omija szerokim łukiem, a z drugiej strony widzimy, że to jest właśnie normalny koleś, który ma jakieś tam poprawne, a może nawet po prostu dobre relacje z ojcem, gdzieś tam funkcjonuje też w, tych, w tym domowym takim rodzinnym środowisku to był fajny zabieg i wiesz, i na to wszystko mamy tę zagadkę te, tego, tego jakiegoś dziwnego mieszkania do którego na pewnym etapie tej historii trafiamy i no, Paweł, tak jak w wielu innych tekstach w tym zbiorze ma rękę do takiego prowadzenia Opowiadania na styku realności i niesamowitości. Nie? No bo tutaj, wiesz, mamy to mieszkanie odmalowane w taki sposób, że niby to jest zwyczajne mieszkanie, ale przez to jak my jesteśmy doprowadzani w ogóle do, do pierwszej wizyty w tym mieszkaniu, też to jak ono wygląda, to powoduje, że ja cały czas czułem takie narastające napięcie, co tu się tak naprawdę wydarzy. No bo boimy się tego, czego nie znamy, bo my trafiamy do pustostanu jakiegoś. tak Prawdopodobnie lokalu, w którym mieszkała jakaś starsza osoba jest trochę zatęchły, są jakieś stare meble, stare ciuchy, trochę kurzu, brudu, śmierdzi i... Z jednej strony, no, no, normalna rzecz, nie do końca może miejsce przyjemne, no ale jak się było dzieciakiem, o to się chodziło przecież i w wiele gorsze miejsca i się tam bawiło długimi godzinami czasami, więc to też jest jakoś tam zrozumiałe, ale właśnie my nic nie wiemy, nie? O tym mieszkaniu, w sensie, dlaczego mhm, tak, tak. bohaterowie, zna znaczy chłopak znalazł klucz, dlaczego nikt wcześniej tego klucza nie zabrał? Czy ktoś go tam powiesił specjalnie, czy nikt go nie chciał wziąć? Czy on miał na kogoś Czekać I to ktoś inny miał ten klucz zabrać. Mamy dużo takich pytań, które niby są bez znaczenia dla tych młodych ludzi, no bo co, znaleźli klucz, no to poszli sprawdzić, tak, no ta laska zniknęła, trochę słabo, no ale oni, tak jak właśnie mówimy, to nie są przyjaciele na zabój, Dodo jest taki trochę bardziej zaangażowany, Dodo jest najbardziej empatyczny chyba w tej grupie. Anioł trochę jest taki właśnie antypatyczny, ale z drugiej strony on też ma trochę swoje własne tarapaty teraz i musi trochę się o swoje własne zdrowie i życie martwić, więc może to go jakoś tam tłumaczy, ale cały czas nagle te takie pytania, które początkowo nie są ważne, gdzieś z tyłu głowy siedzą, zwłaszcza Przeczytamy czytamy jednak zbiór weirdowy, grozy i tak dalej. No, dokładnie tak. I ja jedyny problem z tym opowiadaniem mam taki, że wydaje mi się, że finał i całe rozwiązanie zagadki tego mieszkania są... Nie wiem jakiego słowa użyć, bo nie powiedziałbym, że mało satysfakcjonujące, bo to zakończenie jest w porządku, może pośpieszne, może trochę zbyt mało podbudowane... Czegoś mi tu zabrakło. wiesz, Czasem jest tak, że przed końcem książki czy tekstu nagle człowiek się orientuje, czy nawet przed końcem filmu, że, że masz tam dosłownie ostatnie minuty, ostatnie strony, ostatnie zdania, opowiadania i nagle mhm. tak myślisz, ale to już, ale, ale jak to? Tak? I, i, I trochę miałem tak tutaj, nie? Że, że, wiesz, że to się nagle zakończyło i tak... Tak poczułem pewien brak, nie? Że, że to był spoko tekst, ale, ale mam wrażenie, że właśnie nie został tak soczyście spuentowany, jak chyba na to zasługiwał. Okej, okay, to tu się nie będziemy zgadzać, bo ja miałem zupełnie inne odczucia. Ale może jeszcze zanim do finału, to bym poświęcił jeszcze kilka słów innym wątką samo właśnie to blokowisko. No bo akcja w, dziejąca się w miastach to jedno, ale w gruncie rzeczy ja mam wrażenie, że e, znaczy blokowisko, właśnie te, te takie osiedlowe ławki, schodki tego typu rzeczy, e, że to się wcale tak często nie pojawia e, w literaturze. No wiemy, mamy orbita, tak nie wiem, e, może w trochę innych klimatach mamy śledzia oczywiście, e, jego komiksy, ale e, to są takie w sumie główne rzeczy, które mi do głowy przychodzą. I tutaj właśnie no to jest jakieś tam osiedle, jakieś tam właśnie blokowisko. Domyślamy się, że w Kliwicach, jak to właśnie większość akcji tego zbioru, jak nie cała. Ale też wiemy, że no pewnie w każdym zakątku Polski tego typu przestrzenie wyglądają podobnie. Przy czym Paweł to przepuszcza przez kilka filtrów i właśnie, tak jak mówi ten tytuł, nie to są podłe rejony. To nie jest ta przestrzeń tak po prostu spędzania wolnego czasu, e, taka nie do końca zagospodarowana, może przez nie wiem, miasto czy coś takiego, e, jakoś właśnie zajęta przez tę młodzież, tak po prostu e, omijana przez innych, tylko ona jest właśnie trochę... E, wynaturzona w ten sposób, że tam wszystko jest takie, nie tylko szare, jak to nam się kojarzy, ale też właśnie jak gdyby brudne, śmierdzące, takie właśnie nawet nie szare, a trochę bardziej jakby żółtawe, tak mi się kojarzyło. Nie pamiętam, czy o tym akurat, czy to tak wprost padło, tam wiem, że były takie opisy, jak to tam w świetle tonie, jak jest trochę upalnie i tak dalej, więc mi się to raczej z żółcią jakąś kojarzy, coś jest właśnie tutaj wstrętne, chore, zepsute, tak, to jest takie nadgnite, nie, niekoniecznie w tym znaczeniu, że właśnie zielone, ale takie, takie masz poczucie, że to jest takie środowisko trochę przeżarte, te, te, takie zmęczone, trochę no, no, no po Takie pokryte po prostu, pyłem, nie? Właśnie też takie tak, trochę tak. jakby nie tyle upadało, co upadło już jakiś czas temu. I dla mnie to jest tutaj bardzo ważne, bo właśnie poza tą grupą dzieciaków nie ma tutaj nikogo. Mamy tam jakiś pojedynczych, no prawie nikogo, bo mamy pojedynczych rodziców, ale oni też w tej przestrzeni nie za bardzo operują. Oni są gdzieś tam w mieszkaniach, czy w pracy. Mamy jakiś tam sklep, czy dwa, kilku typów spod ciemnej gwiazdy, którzy się tam dodatkowo jeszcze kręcą i my w sumie nie wiemy do końca czy to ludzie uczynili to miejsce takim jakim jest, nie? Czy to ludzie doprowadzili tę przestrzeń do bycia pewnego rodzaju ruiną dosłownie i w czy też to miejsce właśnie wytworzyło nie, może nie nowy typ człowieka ale właśnie to miejsce może stwarza tych właśnie e, takich ludzi bez perspektyw nie podłe rejony i podli ludzie mm, mm, mieszkasz w Łodzi i takie sugestie panie kolego Dzięki. Ale chodzi mi o to, że tak jak mamy tego Dodo, nie? I tak jak wspomniałeś, super jest to, że Dodo nie jest takim dresikiem cwaniakiem, właśnie dealerem, który właśnie martwi się tylko o swoje o kasę czy coś takiego, tylko jakoś tam ogarnia to życie e, społeczne, e, te relacje rodzinne, umie się zająć domem, umie się zatroszczyć o tych ludzi, którzy nie są jego przyjaciółmi, tylko znajomymi gdzieś tam właśnie z ośki, e, takimi kolegami, e, za których e, no nie, nie dam sobie ręki uciąć, ale on jednak e, chciałby dać coś od siebie, żeby, nie wiem, znaleźć tę Nati, e, czy może e, się zaangażować trochę w sprawę anioła. Gdy widzi, że coś nie gra, no to się tym przejmuje, e, ale jednocześnie jest trochę tak, jak gdyby wskazany na porażkę, i mam wrażenie, że to trochę jest powiązane z tym miejscem, nie? Że tak samo jak anioł trafia do tego mieszkania, to to, co się tam dzieje, to jest można odbierać trochę na płaszczyźnie symbolicznej tego, że no anioł przegrał życie swoimi wcześniejszymi decyzjami, że to nie po prostu trafił do e, jakiejś przeklętej przestrzeni, gdzie go zło dopadło, e, tylko, że trochę cała ta okolica jest na swój sposób jakoś tam przekreślona. Ja w ogóle na koniec, gdy kończyłem ten tekst, to zrobiło się tak cholernie smutno, e, że głowa ma i teraz jak zacząłem, że zaczęliśmy o tym mówić, to też mi trochę się łezka w oku zakręciła, bo e, odebrałem całe to opowiadanie troszkę jako taką smutną przypowieść o tym, że właśnie Podłych rejonów, nie z takich właśnie przestrzeni, z tego, z tych miejsc, gdzie ulica wychowuje dzieciaki, że trochę nie ma ucieczki. I to jest może nie do końca zgodne z prawdą, ale że tutaj, jak raz wejdziesz, nie w jakieś dragi, gangsterkę czy coś takiego, to nie ma odwrotu. Tak samo jak tutaj zostaniesz dotknięty tą przestrzenią złą, to też właśnie w jakiś sposób. Jesteś przegrany, nie? Tutaj albo sam się możesz zatracić, albo ktoś ci będzie groził i ktoś cię może zniszczyć jakoś. Albo sam się zniszczysz, albo ktoś cię zniszczy, no albo coś tak jak tutaj w tej przestrzeni. No okej. Okay. No, rozumiem to wszystko, co mówisz, ale nie do końca podzielam ten klucz interpretacyjny. Ale hmm. to powiedz jeszcze y, w kontekście właśnie samego finału, czy, czy coś jeszcze m, byś tu chciał y, w, no właśnie, w, w, w nawiązaniu do rozwiązania? tu czy... trochę, bo, y, no, bo, no, bo Dodo był tą pozytywną postacią i to, co się z nim na koniec y, stało y, i w jaki sposób do tego doszło, to no nie spodziewałem się. tak W sensie to dla mnie było takie kopnięcie, że y, Anioł jak anioł, anioł trochę zasłużył może nawet na to, co się z nim stało, tak? Zgrywał nie wiadomo, kogo wszedł może w złe towarzystwo i tak dalej, i sam na siebie trochę sprowadził zły koniec, ale Dodo miał być właśnie tą osobą, która się wygwie z podłych rejonów. Nie? To miała być postać, która pokona tę klątwę, jak gdyby pochodzenia, środowiska i tak dalej, a się okazało, że się nie udaje, nie? I ja autentycznie po prostu miałem łezki w oczku, jak nie już poza okiem i sobie pomyślałem, ja dzielę, no Paweł, tak co, czemu? Tak, no... No nie fajnie, no nieprzyjemnie, no smutna sprawa i jeszcze właśnie cały czas w tej warstwie społecznej pozostając, ale nie do finału teraz, jeszcze wcześniej też jest taki bardzo fajny komentarz o policji, która też traktuje te dzieciaki z góry jako winnych, nie? I akurat mhm, tak. na zaginięcie Nati oni nie mieli żadnego wpływu, ale gdy policja zajmuje się sprawą, to ich traktuje tak jakby właśnie to ktoś z nich ją gdzieś tam no nie wiem, zamordował, zgwałcił, czy coś takiego i to też było tak cholernie smutne, nie? że rzeczywiście trochę traktujemy takie miejsca, czy takich ludzi z góry i że to nie zawsze jest sprawiedliwe i, i to też się trochę przyczynia do tego smutnego finału, nie? że to rzeczywiście jest trochę taka no, diabelska pętla, z której nie da się za bardzo uwolnić, taka spirala z jednym końcem. Oczywiście to, to ja doprecyzuję, bo mhm. dla mnie sam finał Dodo jest w porządku i tak jak mówisz, nie no, jest mocno, nie jest szokujący. Natomiast to, co ja mówię, że dla mnie y, samo zakończenie nie wybrzmiewa, Aha. bo to jednak y, tu cały tekst jest zbudowany y, mimo wszystko y, wokół tego mieszkania, wokół y, tego, co tam się wydarza. I ten aspekt właśnie dla mnie nie wybrzmiewa niestety nie. To, to, to, to jest takie no, na, na, szybkie, na szybko rozwiązanie. I ja jeszcze przynajmniej w jednym jak nie w dwóch z tych czterech tekstów będę miał podobną uwagę. Mhm. Dla mnie niestety tutaj trochę znów, to nie jest do końca najlepsze słowo, że to jest taka deus ex machina, ale po prostu mamy jakieś rozwiązanie w tym wątku, które po prostu jest szybko nam naszkicowane, bez jakiejś podbudowy, bez jakiegoś wyjaśnienia, No takie na zasadzie no macie tutaj o to, dzieje się to, to i to, albo się to kupi, albo się to nie kupi, tego nie kupi, właśnie tak jak przejdziemy do, do jednego z późniejszych tekstów, tam mimo wszystko, mimo tej enigmatyczności ja to, to rozwiązanie kupuję w pełni, tutaj nie do końca, nie? I, I być może tutaj leży pies pogrzebany, dlaczego my się tak różnimy w ocenie, bo ty jednak bardzo mocno zwróciłeś uwagę na ten aspekt społeczny, który mimo wszystko dla mnie nie był tak wyraźny czy tak istotny, czy tak mnie nie uderzył po prostu, no i w tym momencie wiesz, ten, ten wątek taki bardziej horrorowy który tutaj dostajemy no, no na mnie nie podziałał chyba tak jak powinien podziałać mhm. tu w sumie też Paweł mógł się wypowiedzieć, bo ja ci powiem, że nawet ten wątek horrorowy odbierałem cały czas jako trochę taką metaforę tego tego schodzenia na złą drogę, nie, tego wpadania w złe towarzystwo, bo tam na przykład mamy e, wątek e odebrania ręki i obiecania nowego ciała, nie? I ja to mhm. też tak traktowałem jako właśnie na przykład pójście w dilerkę, nie? że będziesz miał kasę czy coś, wygwiesz się stąd i tak dalej, ale jednocześnie właśnie ta, ta obietnica tego nowego, tego lepszego nie zostanie spełniona nigdy, nie? I dla mnie, dlatego po prostu mimo wszystko to jest spójne i ten finał właśnie zrobił na mnie duże wrażenie i jeszcze jako ciekawostkę możemy wspomnieć, bo Paweł publikował te swoje notki krótkie o tych tekstach i w kontekście właśnie podłych rejonów napisał, że inspirował się synami i molestą i że początkowo to miał być zupełnie inny tekst, że właśnie ostatecznie napisał tekst o rzeczywistości pożerającej najsłabsze jednostki, a pierwotnie planował dresiarski romans gotycki i kurczę, jak to brzmi ale moim zdaniem dobrze że to tak wyewoluowało, wyewoluowało wyewoluowało boże bo mamy inny tekst o relacji takiej bardzo romantycznej w tym zbiorze, który myślę, że zastępuje właśnie nam romancik, a tutaj ta warstwa społeczno-obyczajowa dla mnie brzmiała bardzo dobrze to co, białe damy? Jasne, idziemy. Białe damy nie są głupie. W tym tekście Maria, zwana Mysią i artysta bez grosza o imieniu Karol mają przyjaciela pisarza o imieniu P. P pokonał nauk, wyszedł z alkoholizmu wydał książkę o duchach, czym niejako spełnił też jakieś swoje marzenie o karierze pisarskiej i mimo to nie jest szczególnie zadowolony, nie wydaje się szczęśliwy i zachowuje się dość dziwnie. Pędzi nie wiadomo gdzie, czy też nie wiadomo dokąd, wygląda raczej blado i do tego jeszcze nie najlepiej pachnie i jakby tego było mało, prawdopodobnie ktoś lub coś go śledzi i przygląda mu się z oddali. No i my obserwujemy właśnie te wydarzenia z perspektywy jego przyjaciół, czyli wspomnianej myśli i Karola. To jest też, może warto już od razu zaznaczyć, opowiadanie nawiązujące do twórczości i życia Piotra Borowca. Piotr Borowiec to autor, który wydawał, wydał dwa zbiory w wydawnictwie Gmork. Pierwszy to Wszystkie białe damy, drugi to Polskie upiory. I właśnie ten tytuł tutaj Białe damy nie są głupie nawiązuje, nawiązuje do dwóch tekstów ze zbioru Piotrka. Do tekstu Białe damy, czy Wszystkie białe damy i do drugiego Małe dziewczynki nie są głupie. Co sądzisz o tym, od tego typu nawiązaniu do twórczości kolegi po fachu? Nie, no to jest bardzo fajny smaczek. Według mnie. Tym bardziej, że czuć taką realną dyskusję Pawła z pisarstwem Piotka Borowca, bo u Borowca mamy takie dwie rzeczy bardzo charakterystyczne. Z jednej strony niesamowitość bardzo często rozumianą w taki sposób bardzo klasyczny, czyli mhm. wiesz, ducha, jakieś nawiedzone, nie wiem, miejsce, czy, czy, czy takie zło powracające na skutek, nie wiem, zła, które się wydarzyło w przeszłości. Tak, i to jest duch właśnie konkretnie związany z jakimś wydarzeniem, tak, z jakąś tak, postacią, tak, tak, która tak, tak. tam realnie, nie wiem, żyła, mieszkała, zmarła, etc., mhm. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia, te opowiadania Piotrka mają bardzo często bardzo silny taki sznyt właśnie społeczny, gdzieś się odnosi to do obecnej sytuacji na przykład politycznej, czy społeczno-politycznej, czy do jakichś wydarzeń historycznych, Aha. ale gdzieś tam to jest bardzo mocno w tym zakorzenione, no i tutaj y, ja czułem, że to faktycznie jest pewien rodzaj dyskusji, dlatego że y, mamy y, bohatera, który jest dla mnie trochę takim bohaterem właśnie jak u Piotrka postaci się często spotyka, czyli właśnie gdzieś tam literat, który ma swoje własne demony, ale, ale jest tam też kochającym mężem i ojcem po jakichś tam przejściach I, i to jest ten jeden aspekt. Drugi aspekt, no mamy tutaj ghost story i w zasadzie jedyne tak wyraźne ghost story w w tym zbiorze i to, to też jakby widać, że Paweł ma inne podejście trochę do, do tej tematyki, gdzie... Biorąc podobne, wiesz, klocki, jednak inaczej się z nimi obchodzi. Także moim zdaniem to jest fajny, fajny zabieg i fajny smaczek, jeżeli ktoś na przykład też czytał opowiadania Piotra Borowca wcześniej, czy, czy przeczyta sobie na przykład po, po nocnych. Przy czym, tak jak uważam, że samo to wypada fajnie, to tak jak powiedziałem przed chwilą, no ja niestety dzisiaj trochę będę wracał w podobne rejony, jeżeli chodzi o, o moje jakieś Podlegają. wątpliwości. Podłe rejony, podłe rejony insynuacji, które tutaj będę roztaczał. Znów mam wrażenie, że czegoś mi tutaj zabrakło, bo... Mm, ja oczywiście może trochę jestem niesprawiedliwy, bo wiesz, w horrorze, w Wirdzie, w ogóle w literaturze niesamowiciej, niesamowitej, bardzo często jest tak, że ta niesamowitość, to zło, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, czy ten potwór, on bardzo często jest taki trochę niedookreślony, wiesz, pojawia się, coś się dzieje, mamy finał przeważnie zły, jeszcze jak to w horrorze i tyle. Natomiast podobnie jak w Podłych Rejonach ja mam trochę wątpliwości co do tego jak tutaj to wszystko wybrzmiewa, bo to jest opowiadanie, które mi się podobało i uważam, że ono w kontekście tym stricte horrorowym, tej właśnie niesamowitości, tego podejścia do opowieści o duchach jest bardzo fajne. Ono ma gęsty klimat, jest dobrze prowadzone, jest ciekawe, niby bazuje na w sumie wiesz, no takich ogranych motywach, ogranych schematach, ale jednak trochę inaczej podawanych, trochę inaczej rozgrywanych i to na mnie bardzo dobrze działało, ale to wszystko mówiąc mam wątpliwość polegającą na tym, że mamy tutaj budowaną jakąś historię, jakąś zagadkę, i tak jak powiedziałem, że u Borowca bardzo często, i zresztą też to do tego nawiązałeś, że właśnie mamy, nie wiem, ducha związanego z jakimś konkretnym wydarzeniem z przeszłości na przykład, nie? I tego rodzaju opowiadania, one trochę dla mnie są takim opowiadaniem... Dzisiaj będę używał słów nieodpowiednich, takim quasi detektywistycznym. Gdzie wiesz, gdzie mamy zbudowaną jakąś zagadkę, nie? Co, co doprowadziło do narodzenia tego zła, tej, tej klątwy, tego ducha. Dlaczego on jest związany z danym miejscem i, i jak on funkcjonuje, bo ta zagadka jest o tyle też istotna, że ona albo jej rozwiązanie, albo pomoże naszym protagonistom przetrwać i na przykład złamać klątwę albo właśnie doprowadzi ich do zguby, jeżeli nie, wiem, nie uda się rozwiązać tej zagadki. No i Paweł bardzo dobrze prowadzi moim zdaniem tę historię właśnie też w tym kluczu, gdzie dostajemy stopniowo różne poszlaki, różne elementy tej historii. Do pewnego momentu. Do pewnego momentu, no właśnie. I niestety ja nie mogę w pełni pozytywnie tego opowiadania ocenić, bo pod kątem klimatu, na przykład mi się zakończenie bardzo podoba. Więc cała ta, ta ostatnia sekwencja, którą tutaj dostajemy, ja, ja to kupuję na poziomie atmosfery. Natomiast no, nie jestem usatysfakcjonowany zakończeniem, no bo niestety ta budowana przez większość tego opowiadania zagadka nagle w zasadzie znika. Trochę, nawet nie tyle, że nie ma znaczenia, co po prostu jest jakby pominięta no, ja bym jednak chciał się dowiedzieć, przy, taki, przy takiej konkretnej konstrukcji opowiadania, wiesz, chciałbym się dowiedzieć, jakby dlaczego żeby się dzieje. Żeby ta to, to poszła dzieje, jednak nie? o krok dalej, tak? Czyli dokładnie tak. Poznajemy dokładnie tak. jak gdyby jedną historię z przeszłości, ale nie wiemy, co ją zapoczątkowało. No dokładnie, <śmiech> dokładnie tak, tym bardziej, że wiesz, no, mamy tutaj dużo takich sugestii, że, że coś się tam zadziało i, i, i mówię, no Ogólnie to pod kątem atmosfery to jest spoko, ale po prostu no wydaje mi się, że w tego rodzaju opowiadaniu, właśnie tak zbudowanym, no jednak trzeba pójść o, o ten krok dalej i, i powiedzieć też czytelnikowi, co doprowadziło do, do tego zła, albo z kolei w drugą stronę no można iść w większą enigmatyczność i, i, i po prostu no, odpuścić właśnie te, te, te, to śledztwo, nie? które tutaj i, jest nie? i dostajemy sporo poszlak do pewnego momentu, no i, no i tyle. To dzisiaj się oczywiście trochę mniej będziemy zgadzać niż ostatnio. Um. Ja czytałem ten tekst w takim razie trochę inaczej niż ty. Zgadzam się właśnie z tym, że Paweł z jednej strony czerpie z twórczości Piotrka, i w ogóle to jest trochę niepokojące, jak dużo tutaj jest takich, rzeczy hermetycznych, środowiskowych i tak dalej. Jak dużo Paweł tego zaimplementował w swoim tekście, aż mi się to trochę nieprzyjemnie czytało przez to. Chociaż wiem, że Piotrek nie ma z tym problemu żadnego. Z drugiej strony mamy to zło, które właśnie nie zachowuje się jak w twórczości Piotrka. Ale tak jak ty mówisz, że to jest jakaś tam polemika, to ja tutaj bym zaznaczył, że polemika może i tak, ale nie krytyka tekstów Piotka. bo to nie jest tak, tak że Tak, Paweł... tak, tak, no to, to, to jest jasne, mam, no, mam tam nadzieję nie tak, z mojej Ale wypowiedzi. jak nie czytał, może nie wie, także to nie jest tak, że Paweł stwierdza, że tam, nie wiem, zło u Piotrka to jest tam takie siakie czy owakie, tylko e... No, pokazuje w trochę inny sposób tego, e, znaczy właśnie nie pokazuje tego klasycznego ducha, tej klasycznej białej damy, tylko właśnie trochę inne zło e, i to co tobie przeszkadza, mnie nie przeszkadzało ja to oczywiście rozumiem teraz, tak, całkowicie jestem w stanie zrozumieć twoją argumentację. Po prostu ja miałem wrażenie, że to się doskonale wpisuje w cały zbiór i pokazuje, do czego pewnie nawiążemy w jakimś podsumowaniu całości, że u Pawła w tym świecie przedstawionym po prostu zachodzą te procesy zupełnie niewyjaśnione. I tak jak ty mówisz, że dla ciebie to śledztwo bohaterów było urwane w którymś momencie, że doszli do pewnego tam poziomu detali i potem jak gdyby brakło tych dalszych informacji, które by wyjaśniły ostatecznie, co zapoczątkowało to pasmo wydarzeń, które my tutaj też obserwujemy. Tak ja miałem wrażenie, że właśnie to, to po prostu oni doszli do informacji na temat jakiegoś tam wydarzenia nadprzygodzonego, ale takich wydarzeń w okolicy może być, wiesz, kilkadziesiąt czy kilkaset i tak dalej, i że to jest po prostu jakiś tam epizod z całego tego świata przedstawionego, i że nie ma właśnie jakiejś takiej pragenezy, jakiegoś źródła ostatecznego, tylko że coś się przyczepiło do kogoś i potem jak gdyby przez tę osobę szło sobie dalej i teraz jeszcze uzyskało nowy sposób dystrybucji, że tak to ujmę trochę enigmatycznie i jakoś mi to tam pasowało. To, co mi nie pasowało, to dwie rzeczy. Po pierwsze, czy nie pasowało. Miałem dwa problemy z tym tekstem. Jeden to troszkę ci bohaterowie właśnie nieborowcowi, bo Paweł wziął, wziął postać P, która jest postacią pasującą do twórczości Piotra i wziął postacie myśli i Karola, które powrócą zresztą jeszcze. I one nie pasują mi za bardzo do twórczości Piotrka. są trochę z innego świata. No tak, świata. tak. one są w kontrze zupełnie do, e, tak. do, te, do tej postaci P i jego rodziny. Zdecydowanie. Dodatkowo to są postacie ze środowiska właśnie artystycznego i są taką trochę stereotypową dla mnie krakowską bohemą, tylko trochę mniej zadufaną, a mówię o stereotypie, tak? Mniej zadufaną, a bardziej gdzieś tam sympatyczną, ale nadal oni są trochę odklejeni od rzeczywistości. Oni się trochę mają ku sobie, odwracają się w tym środowisku związanym gdzieś tam ze sztuką Karol jest też taką postacią dla mnie trochę mimo wszystko odpychającą przez to, że ma jakąś taką pokraczną, dziwaczną, artystyczną dumę, tak, że on na przykład się nie podejmie jakiejś tam normalnej pracy, ani nawet warsztatów artystycznych dla dzieci nie przeprowadzi, bo to, to nie jest na jego poziom i tak dalej. Trochę ciężko mi do tego jest tak odrobinę snobistyczny i tak jest właśnie zupełnie innym bohaterem, więc trochę mi się, z jednej strony to było ciekawe oczywiście obserwować dwie tak różne postacie obok siebie, z drugiej strony trochę mi się gryzł tutaj i to była jedna rzecz, a druga, i to już bardziej był problem właśnie z tekstem, nie taki mój po prostu ze mną i z moją recepcją, mam wrażenie, że troszkę tutaj konstrukcyjnie nie wszystko zagrało, że jednak e, zmienia się w którymś momencie tempo, zmienia się trochę styl, e, gdy na przykład e, poznajemy e, nagle jakieś tam wydarzenia z perspektywy marii, myśli, To mam wrażenie, mhm. że ten fragment jest pisany w zupełnie inny sposób e, i nie tylko przez to, że pokazuje inną perspektywę, ale też, że jakoś stylistycznie odstaje, e, nie, że in plus czy in minus, ale po prostu, że jest inny. I powiem ci, że ja totalnie zgłupiałem w tym momencie. Tak, Czy ja czytam dalej to samo opowiadanie o tych samych wydarzeniach? Czy może to jest, nie wiem, coś, jakieś wtrącenie w środku? Czułem się tak, jakbym miał komiks, nie, w którym nagle mam kilka stron narysowanych przez innego rysownika. I że to nie do końca tutaj znaczy było zamierzone zapewne, tak, ale w moim odczuciu nie do końca miało sens. I potem nagle wracamy trochę do tej narracji wcześniejszej i do końca już same wydarzenia gdzieś tam mi się podobały, ale nadal miałem wrażenie, że ten tekst mimo wszystko jako ta nietypowa składanka nie był do końca spójny. Że jeszcze coś by tu można było troszkę bardziej pokleić, doszlifować. No okej. Okay. No ja tutaj wiele nie dodam, no tak jak słusznie zauważyłeś, no trochę się będziemy różnić. Inaczej mam wrażenie na te teksty dzisiaj patrzymy. No, no, moje zdanie znasz. Pozytywnie, ale, a, ale czegoś mi tu bra. A ty też odczułeś jakąś zmianę, gdy pojawiła się właśnie magia Orgaza i jej perspektywa? Znaczy nie, gdy pojawia tak. się bohater, ale gdy to... Ta... I... Tak, tak, tak, tak. Ale przeszkadzało ci to, czy nie? Bo... Nie, nie, nie, nie, nie. Tutaj przez to, że to jest właśnie ten taki wyraźnie horrorowy motyw w tym miejscu, to absolutnie mi to nie przeszkadzało. To, to wiesz, to było dla mnie jakby spójne w kontekście momentu, do którego to opowiadanie zmierzało. Mhm. no bo ten, ten finał jest właśnie mocno horrorowy, mocno w takim klimacie yy, już opowieści o duchach i yy, yy, yy na tym wysokim C jest to zakończone i tak jak powiedziałem, no właśnie mówię, z punktu widzenia klimatu, to to, że to jest odmienne od całości mi nie przeszkadzało bo to, yy, tu jest bardzo fajny klimat, bardzo gęsty, bardzo tak mięsiście jest to napisane tylko no po prostu brakuje mi tutaj nieco tych innych elementów o, o których mhm. wcześniej mówiłem Okej, okay, no, finał też e, właśnie ratuje moim zdaniem to, co gdzieś tam mnie wybiło, bo e, sprawia, że jednak te klocuszki wpadają na swoje miejsca, przy czym e, no mimo wszystko jakieś poczucie niespójności we mnie pozostało. No ale dobra. E, znamy swoje zdanie, lecimy do z otchłani. W tym tekście do głównego bohatera przyjeżdża jego przyjaciółka, z którą od jakiegoś czasu nie miał kontaktu i w której przez wiele lat się podkochiwał, nie do końca z wzajemnością, też nie do końca bez wzajemności, no ale to była właśnie taka jednak raczej po prostu przyjaźń na zabój, w której romantyzm nie mógł się narodzić. Ta dziewczyna nazywa się Nitka sporo przeszła w życiu no i tak jak powiedziałem na jakiś czas zerwała kontakt ze swoim prawdopodobnie najlepszym kumplem mieszkała przez jakiś czas w dziwacznym skłocie działy się tam pewne niepokojące rzeczy no i teraz przyjeżdża do przyjaciela cała roztrzęsiona i ewidentnie potrzebuje wsparcia, pomocy to jest właśnie ta historia miłosna prawda? Tak, tak. I to jest jeden z tekstów, który ja akurat wcześniej miałem okazję czytać, bo on się ukazał w nowej fantastyce. Mhm. I on już wtedy na mnie zrobił bardzo duże wrażenie. Teraz zrobił na mnie jeszcze większe wrażenie. Przy czym tutaj trochę dziwnie zabrzmie, bo mam wrażenie, że ten tekst oddziałuje najsilniej nie tym, czym teoretycznie mógłby oddziaływać. Bo znów mamy opowiadanie dosyć mocno horrorowe z takim pesymistycznym wydźwiękiem, którego w wielu tych tekstach Pawła nie brakuje. Ale ta warstwa horrorowa jest według mnie najsłabsza, do czego przejdę za chwilę. Natomiast to, co jest absolutnie doskonałe, to jest to, jak jest napisana relacja tych naszych głównych bohaterów. I to jest tak nieprzyjemne, ale tak prawdziwe, tak jakoś z jednej strony budzące, nie wiem, sympatię i empatię, z drugiej strony, wiesz, ta cała relacja jest tak bardzo oparta na tej właśnie takiej jakiejś niespełnionej, niezrealizowanej, niemożliwej miłości, że to było dla mnie aż fascynujące. To, to po prostu na poziomie emocjonalnym ten tekst pod tym kątem to jest bomba. To jest naprawdę prawdziwa, emocjonalna bomba i on mnie przetyrał bardzo mocno. I w ogóle jak tak sobie później po tym tekście o nim myślałem, bo nie mogę go z głowy wyrzucić, to mam wrażenie, że to jest chyba naprawdę najlepsze zilustrowanie takiej właśnie niespełnionej miłości, której ja sobie przypominam w literaturze, z którym ja się spotkałem. Bo, bo tutaj to jest naprawdę fascynująco napisane takimi małymi, małymi rzeczami nie? gdzie my widzimy, że te postacie do siebie lgną, gdzie coś tam je do siebie przyciąga ale z drugiej strony właśnie wiesz, to tak zwane życie okoliczności były niesprzyjające tak zwane e, życie, pewnie. Tak. E, na, na którymś etapie coś pewnie nie zagrało e, gdzieś tam się rozeszły może w innych I, i i, tak, i to po prostu to takie typowe, e, nie, nie, nie róbmy tego kroku naprzód, bo być może to wszystko zniszczy, nie? Ten tak, taki dokładnie, dylemat, dokładnie. Który tutaj jest tak boleśnie odczuwalny. Mhm. Tak, właśnie, no to, to jest dobre słowo. Tu, tu po prostu naprawdę y, strasznie boleśnie się to czyta momentami, bo y, myślę, że wiesz, że to jest takie na maks autentyczne, na maksa prawdziwe. To, to jest po prostu yy, no, wykute yy, no, w, w, no, tak jak tylko najlepiej to, to można było oddać. Ta, tak, to, tak to tutaj jest, jest rozpisane i to jest naprawdę coś fascynującego yy, dla mnie. I mówię, że yy, ten tekst ma to, to swoje drugie dno, yy, czyli yy, Tę tajemnicę, która sprowadza nitkę z powrotem w orbitę naszego tutaj bohatera. I stopniowo my odkrywamy też tę tytułową otchłań, można powiedzieć, która gdzieś tam właśnie do tego wszystkiego doprowadziła. I to jest ten element, który mi tutaj najmniej gra. Przy czym to powiedziałem, że do tego wrócę. W tym opowiadaniu, mimo wszystko, mi tutaj to pasuje, bo my ponownie, tak jak w tych wcześniejszych tekstach, dostajemy jakieś fragmenty tej układanki, czy mamy nawet dosyć wyraźnie powiedziane pewne elementy z tej historii, takiej no, no nie tyle niesamowitej, co, te, co tego segmentu horrorowego. Ale całościowo mi tutaj czegoś brakuje. Znowu, brakuje mi takie, takiego wiesz, takie, takie kropki nad I w tym, w tym względzie, nie? Że, że mamy pewne elementy i, i A... wiesz, i być może to, to, to, to tak dla mnie było to tak mocno odczuwalne, że wiesz, że to nie jest znowu taki typowy weird, nie? gdzie mamy y, do czynienia z y, czymś takim, że, że wiesz, że ma, nagle nasz świat się na swój sposób załamuje, opada ta, ta kotara, y, spotykamy się z czymś niesamowitym i ja w takim typowym Wirdzie nie, nie oczekuję nawet tego, te, tego, tego wyjaśnienia, nie? Natomiast tutaj to, to znów jest tak pisane, żeby coś nam zasygnalizować, coś nam pokazać i przez to, że ta przeszłość jest tym katalizatorem dla tej całej tragedii, którą tutaj widzimy, która się rozgrywa na, na naszych oczach, no to, to tutaj w tym względzie czegoś mi zabrakło. Przy czym to jest na tyle dobrze zrobione i na tyle te informacje, które dostajemy, one nam mimo wszystko dają odpowiednią podbudowę. Nie dają nam wyjaśnienia, ale dają nam podbudowę, że całościowo mi się to spina. Mhm. Ale wolałbym jednak coś więcej w tym względzie. Nie będę ukrywał. Ja to... Czytałem troszkę jak e, jakiś odcinek z Archiwum X, gdzie tak naprawdę chodziło właśnie o, gdzie, gdzie te wydarzenia nadprzyrodzone są trochę tłem po prostu, ale tak naprawdę mhm, tak. nie chodzi o tę mitologię w tym odcinku. Dokładnie e, tak. Mhm. I dlatego też e, grało mi to. Rzeczywiście e, Paweł robi coś nietypowego, bo miksuje bardzo mocno. I to jest zawsze ryzykowne, ale zarazem moim zdaniem atrakcyjne, zwłaszcza gdy się to robi w miarę sprawnie, a to tutaj wyszło sprawnie, bo ktoś może to przeczytać jako opowiadanie o, e, no, tym razem nie o ale o czymś pokrewnym, e, tutaj Grossfogel po prostu wychodzi z całego tego zbioru ligotjański, e, bo znowu mamy jakieś cieni, ala cieniste istoty, ale innego typu. E, przez moment miałem wrażenie, że czytam opowiadanie o UFO, o kosmitach, o jakimś e, no jakiejś no, sekcie, kulcie. Tak, też właśnie z drugiej strony jednak mamy takie wątki, że to jest po prostu jakaś sekta, kult. Mamy postać y może nie jakiegoś arcyzola, ale negatywną postać, która jest mega creepy i w ogóle fascynująca jest bo mamy jakiegoś tak. wpływowego mężczyznę y z jakimś tatuażem, który pali konkretną markę papierosów y i ma ślad jak po pętli, czy po jakimś, nie wiem, odparzeniu, czy może jakieś ranie na szyi. I do tego jest właśnie Gdzieś tam e, przedstawiony jako jakiś biznesmen, e, tak jakiś e, white collar może, człowieczek w garniturze. E, I my o nim praktycznie nic więcej nie wiemy. I przez to jest strasznie fascynujący i, i przerażający jednocześnie. E, ale zarazem e, do pewnego stopnia jest nieistotny tak, dla tej opowieści, bo można ją też przeczytać mm -hmm. jako właśnie Dokładnie. głównie historię o tych relacjach tutaj, między naszymi bohaterami, relacjach opisanych też takimi pięknymi obrazkami, bo na przykład motyw mostu, na którym oni się spotykają, który też stanowi klamera dla opowiadania, bo niejako na początku i na samym końcu się pojawia. To jest taki piękny obrazek. Mamy takie genialne scenki, jak na przykład ten ze śniadaniem. To po prostu mhm. też się łezka w oku kręci i człowiek nie wie, co zrobić z emocjami, gdy to czyta. I Tutaj to też są postacie e, specyficzne. E, nitka to jest ta właśnie zbuntowana młoda kobieta e, po przejściach, e, której gdzieś tam już w domu rodzinnym się nie układało, prawdopodobnie wpadła w narkotyki, a może i w jakieś głębsze tarapaty. E, I Trochę jest taka, że właśnie ciężko się z nią skomunikować, nie? Ale zarazem w innych scenach jest taka też troskliwa gdzieś tam. No taka dogany przyłóż. Bohater nasz to znowu jest trochę Dodo z tych podłych rejonów. To jest chłopak, który gdzieś tam. Wyszedł do większego miasta, robi jakąś karierę w korpo. E, zarabia kasę, ale jednocześnie jest jak z tego MEMA, tak? Że po prostu e, jego życie to sen i praca a jest wiecznie niewyspany i nie, ma na, nie, ma, nie jest bogaty, tak? Nie ma pieniędzy na no, nie tak Jest co. apatyczny w zasadzie, trochę, trochę jakby czekał, ale nie wiadomo do końca na co. Tak, I, i, I to wejście tej nitki, wiesz, w ten jego świat no, no wywraca to wszystko do góry nogami po prostu. Tak, i właśnie to jest genialna sytuacja narracyjna, nie? że to jest ten bohater, który niby się wygwał do lepszego świata, lepszego życia, ale jednocześnie to lepsze życie okazało się totalną ułudą, okazało się czymś, do czego nie warto było dążyć, a te młodzieńcze marzenia i te, te prawdziwe emocje, które gdzieś tam zabił w sobie w związku z tą rutyną codzienną, z tym bezsensem, po prostu codziennym powtarzaniem tych samych czynności, one nagle powracają w tym momencie i przez to też tym bardziej uderzają tak i w niego, i w czytelnika. Więc od strony tutaj sytuacji narracyjnej. Paweł to rozegrał doskonale. I to są bohaterowie, którym w innych okolicznościach może nawet niekoniecznie by się chciało kibicować, ale tutaj rzeczywiście empatyzujemy z nimi na 200%. Całkowicie po prostu wchodzimy w te ich relacje no i mamy tę tajemnicę. Tak jak powiedziałeś. I to jest przerażające, co tutaj jest. My do końca nie wiemy, co się wydarzyło, ale wszystko, co możemy sobie wyobrazić w oparciu o te informacje, które dostajemy, jest przerażające. Mamy właśnie jakąś grubszą intrygę, wydarzenia też mocno nadprzyrodzone i to, co mi się strasznie podobało, to to, jak Paweł wykorzystał sen w tym opowiadaniu, bo Zazwyczaj, gdy mówimy o nieryczności, o snach w tekstach literackich czy w filmach, to w kontekście tego rozmywania się rzeczywistości. A tutaj mam wrażenie, że Paweł sobie pogrywa troszkę z percepcją czytelnika, bo bohaterka Nitka mówi swojemu przyjacielowi wprost, że te ostatnie miesiące były dla niej jak sen i że pamięta różne straszne rzeczy, ale nie chce o nich nikomu opowiadać. I to są straszne rzeczy, co do których nawet nie wie, czy wydarzyły się naprawdę, czy może były właśnie snem. Czyli tutaj pojawia się to ziarko niepewności, co się w ogóle wydarzyło. tak? Ci bohaterowie mają problem z poznaniem, ale jednocześnie czytelnicy otrzymują wgląd w sny bohatera, tego mężczyzny, a później czytamy, jak ten bohater jest świadkiem spania nitki i słyszy fragmenty jej sennych majaków. I to oczywiście mogą być po prostu jakieś koszmary, jasne, ale też może się okazać, że to, co nitka skrywa na jawie, to dochodzi do głosu w trakcie snu i że to właśnie sny są prawdą o tym, co się wydarzyło. Czyli rzeczywistość snu wcale nie jest rozmyciem rzeczywistości, a prawdą o tej realnej rzeczywistości i tak samo może być właśnie z jej przyjacielem, że może to, co on śni, to jest pewnego rodzaju refleksja też tej, tej prawdy, tak, refleks, odbicie jakieś, głos tego innego z przestworzy, czy tytułowej otchłani, ale może właśnie sny są tutaj źródłem prawdy, a nie rzeczywistość. I to pewnie brzmi teraz trochę wydumanie albo niejasno, ale no to odwrócenie kategorii poznawczych dla mnie było strasznie atrakcyjne i też widzę, że ten tekst jest otwarty na różne interpretacje, bo przejrzałem przed naszym nagraniem też jeszcze raz recenzję Grzegorza Czapskiego z Białego Kruka i on właśnie w swoim tekście o nocnych pisał, że on tutaj znowu dostrzega takie totalne zagubienie bohaterów. Ontologiczne, epistemologiczne, sen i jawa się przecinają, nie da się dociec do prawdy, więc odebrał to zupełnie inaczej na przykład. No i ma do tego prawo. tak? Ale właśnie fajnie, że znowu nie, nie bawimy się w takie powierzchowne wykorzystanie tych znanych nam motywów, tylko Paweł plastycznie w nich lepi. Znaczy ta plastyczność jest rewelacyjna w tym opowiadaniu, także na tym poziomie językowym, bo mhm. tak jak ja powiedziałem, że nie do końca mnie satysfakcjonuje ten, wiesz, brak jakiegoś wyraźniejszego wyjaśnienia tego wątku horrorowego, to uważam, że na poziomie tak, takiego prowadzenia tych poszczególnych sekwencji właśnie, to tak jak mówisz, to jest przerażające. To jest tak dobrze napisane, właśnie konstrukcyjnie to jak te, te sceny poszczególne są zbudowane, właśnie to przenikanie się snu i jawy, to, to granie tym niedopowiedzeniem to, to jest naprawdę rewelacyjne i w ogóle mam wrażenie, że ten tekst tak językowo i klimatycznie to jest jeden z najlepszych tekstów w tym zbiorze, bo ja od samego początku jestem jakby w nim totalnie zanurzony, wiesz, mhm. od, od pierwszych sekwencji, kiedy my mamy ten upał w mieście, kiedy oni siedzą pod tym mostem, ja to po prostu czuję, to jest tak dobrze napisane, że wiesz, że to po prostu czujesz nadchodzącą burzę w akcie tak, to, to, to, to było jak kino 4D, rzeczywiście, tak nietypowo i nawet, e tak jak ja na przykład przy fikcji chyba się czepiałem, że bohater ma czasem takie rozkminy, które trochę mi nie pasują do jego postaci i to właśnie to, to takie weirdowe filozofowanie, tam mi się trochę gryzło, tak gdy tutaj na przykład też się pojawia coś podobnego, to mimo wszystko jakoś bardziej się trzyma w ryzach i w ogóle mi to nie przeszkadzało. Tak czułem, że ten mhm, bohater tak. to rzeczywiście czuje myśli i właśnie pełna spójność, tak jak powiedziałem przy poprzednim, tak? że mi trochę tej spójności brakło. Tam akurat bardziej stylistycznie, jak tutaj i stylistycznie, i formalnie, i, i przemyślenia bohaterów, i ich emocje, wszystko jest czytelne i adekwatne. Tak, i, i przede wszystkim to mówię, no, wszystko y, jakby służy y, tutaj jakby temu tym emocjom, które ten tekst ma wywołać, bo to mówię, nieważne czy, czy to jest ta duszna atmosfera, wiesz, te burze, które się kręcą, ten deszcz, który, który tutaj towarzyszy naszym bohaterom, czy to są te emocje, które buzują pomiędzy nimi, bo tak jak mówię, no, ten tekst mnie strasznie przeorał i tutaj jest... Tak dużo takich małych scen, gdzie, gdzie, wiesz, gdzie nawet bez dialogów Paweł emocje jest w stanie rozegrać na po prostu najwyższych nutach. No koncertowo, po prostu, rewelacyjnie. A do tego jeszcze, właśnie kiedy mamy te wątki grozy, niesamowitości, to wszystko też jest nieco inaczej napisane, ale też no po prostu kapitalnie prowadzone. Nie? Że, że, no ja miałem od razu Skórkę, i, i, i nie tylko. no, Kapitalny jest ten tekst po prostu. Chociaż no, tak mnie przeorał, że ja szybko do niego nie wrócę. A już czytałem go dwa razy, więc, więc nie wiem, czy, czy wiesz, czy w najbliższym czasie jeszcze będę chciał do niego wracać, bo, bo no, za silne emocje we mnie wywołuje. Mhm. Eee, tutaj też znowu to jest tekst, który absolutnie nadaje się na jakąś kontynuację, nie? Jeżeli chodzi o tę postać przykładowo eee, tego nie, tego jakiś tam sposób potężnego, władczego e, mężczyzny, tak, który tutaj e, jest z czy przedstawicielem jakiejś organizacji, nie wiadomo. O tak, to ja chcę, chcę ten sequel i chcę się dowiedzieć właśnie, co się tam wydarzyło. Mm -hmm. <laughs> czy co doprowadziło do tych wydarzeń, które tutaj e, widzieliśmy. No bo mówię, właśnie to, to, to na koniec chciałem, żeby to wyraźnie wybrzmiały. Ja się trochę czepiam tego, że brakuje mi tutaj tego, tej płęty, ale nie przeszkadza mi to totalnie właśnie, bo ty ładnie to ująłeś, że to jest tło, to jest opowiadanie o czym innym. To jest e, o, o tej parze bohaterów i właśnie o tej ich takiej mm, niespełnionej, niemożliwej relacji. Było ciepłe lato, choć czasem padało. No, no do, dokładnie, dokładnie tak. No, brzmi to tanie, ale nie jest tanie w tym opowiadaniu e, i, i przez to, że właśnie to jest clue tego tekstu, no to właśnie, wiesz, to, to tło to, to, to robi klimat, yy, yy, o, da, daje nam to, co jakby ma dać w konkretnych momentach, a, a to, że po prostu no, tak jak to z tłem często bywa, no, nie, nie do końca jest dookreślone, no to już trudno. I mm -hmm. yy, yy, też yy, tutaj hmm, mamy elementy trochę horroru cielesnego i to też było w podłych rejonach w sumie podobnie wykorzystane w kontekście tego, co się dzieje też z ciałami niektórych postaci, ale to nie jest taki horror cielesny jak u nie wiem Tomka Czarnego, tylko taki bardziej jak u Kate Kodży. Jednak zupełnie inny poziom i rzeczywiście, gdy tutaj mamy w sumie nie dużo, ale takie opisy tego, co się dzieje z niektórymi postaciami albo w ogóle, w sumie to jest jeszcze jedna rzecz, ale tutaj, gdy pojawiają się te cienkie istoty, to to też jest coś tak no właśnie nie rzeczywistego, że... Tak trochę poza poznaniem zupełnie, nie? Tak, że to, to... nie byłem w sobie w stanie tego wyobrazić w pierwszej chwili, w sensie czytając to, akurat to też czytałem w nocy na czytniku przy zgaszonym świetle i tak wiesz, zobaczyłem jakąś ciemny kształt, gdzieś odbicie tam fragmentu mebla czy coś i tak zacząłem się nakręcać trochę na sensie, że to tak by mogło wyglądać. Więc to fajnie brzmiało i mamy też świetny taki horrorowy motyw w postaci bo Bohater ma też dostęp do pewnych nagrań i to są nagrania wideo, no ale my to dostajemy w formie tekstu, więc trochę opisu, jakieś tam fragmenty dialogów, odgłosów i to też jest tak nieprzyjemne, to jest takie jak jakieś jak creepypasta o jakichś filmikach z Dark Webu, z Deep Webu. No to to tak mniej więcej tutaj działa. I też znowu element zupełnie z innej bajki, a jakoś został wpisany w całość tak, że, że ma sens, tak, że pasuje tutaj. Zgadzam się, zgadzam się w pełni. No to ostatnie, trzynaste opowiadanie pod tytułem Nocne. Tutaj powracają bohaterowie z... Właśnie z 12 i z 11 tekstu, z Otchłani i z Białych Dam. To jest nitka Mysia, Marysia i Kagol. Mamy bodajże piątkowy wieczór. Kagol wraz z Mysią spędza czas na mieście, udają się do nowego i mało znanego lokalu o nazwie Nocna. Okazuje się, że to knajpa z dobrym jedzeniem, lodami, piwem i otwartą sceną. To jest no, sceną otwartą dla gości. Każdy może tam wystąpić, coś powiedzieć, wyrecytować, zaśpiewać, zagrać i tak i Karol spędzają miło wieczór i nagle spotykają starą znajomą. To jest mitkę trochę tam gawędzą przy stole, a potem postanawiają udać się na poszukiwania innej, jeszcze bardziej mało znanej, nietypowej knajpy, lokalu, który nie ma oficjalnego adresu czy nawet nazwy. Karol i Nitka z ogromnym entuzjazmem właśnie postanawiają sprawdzić, czy to miejsce w ogóle istnieje. Mysia nie jest wcale tak samo pozytywnie nastawiona do tego pomysłu, tak naprawdę nawet nie tyle jest niechętna, co bo zaczyna odczuwać lęk, tak? Chce po prostu wrócić do domu, no ale jest bardzo mało asertywna i ostatecznie postanawia Karolowi i Nitce towarzyszyć. I może tutaj przerwę na razie. Ten wstęp fabularny. No i co powiesz, że spodziewałeś się w ogóle takiego powrotu <śmiech> postaci? Wiesz jeżeli chodzi o powrót postaci, to no, nie tyle, że się spodziewałem, czy nie spodziewałem, ale no Paweł się bawi tymi swoimi bohaterami. Nie? No to mm -hmm. powracają imiona, powracają miejsca, więc on tworzy takie, taki jakiś swój mikro wszechświat czy multiwersum um, <laughs> ta, tak naprawdę w tych, tych właśnie postaci, tych wydarzeń, które gdzieś tam się przenikają i to jest fajne. To, to, to tak na marginesie, to wydaje mi, Myślę, że to jest jakiś taki nie do końca typowy, ale, ale fajny zabieg z perspektywy całego zbioru. Bardziej to, co mnie zaskoczyło, to to, że ten tekst jest w skrajnie innej tonacji mhm. niż większość opowiadań, które są utrzymane w tym zbiorze. I wydaje mi się, że to jest dobry tekst na finał. Bo tak jak powiedziałem, z otchłani mnie totalnie przeorało. I Nocne jest lżejszym opowiadaniem, nie powiem, że lekkim, bo... Do ono, końca, ono... nie, bo też do pewnego tak. momentu, bo potem w samym finale to się trochę zmienia. Ja ci powiem, że moja pierwsza reakcja była negatywna, bo powrócili Mysia i Karol, z którymi miałem trochę problem, ale tutaj już nie ma bohatera barowcowego, tak? Tutaj mamy same Matejowe postacie, więc mi się to nie gryzło, ale rzeczywiście te ta dwójka jest trochę z innej bajki, nie? Oni są trochę tacy oderwani, odklejeni od rzeczywistości. Karol jest właśnie trochę zbyt swobodny, nieodpowiedzialny, naiwny, a Mysia znowu... No, taki gawędziarz, nie? Taki po prostu... Tak, ale właśnie taki że niby sympatyczny, ale zarazem trochę mnie denerwuje. Mysia znowu jest mało asertywna, nie ma własnego zdania, trochę jest tą panikarą i też jest sympatyczna, ale trochę denerwuje. Ale mimo wszystko tutaj mi to nie przeszkadzało. Właśnie tak jak w pierwszych listach pomyślałem, o nie, tylko nie oni. Tak, Potem jakoś im tam zacząłem kibicować, ale właśnie fajne są te interakcje między nimi. I ten tekst ma trochę takiego... Sitkomowego humoru mam wrażenie. Czasami nie wiedziałem, czy on jest zamierzony, czy nie, czy to ja jakoś coś odbieram. Jest taki niezręczny momentami, nie i we się ta panika na przykład myśli. To z jednej strony my nie wiemy, czy my mamy jej trochę współczuć, tak? Bo czasami też nic się złego nie dzieje, to ona po prostu trochę się nakręca. Czy znowu mamy się śmiać z tego, że właśnie dochodzi do pewnych niezręcznych sytuacji tam między nimi, że się nie dogadują, że nie potrafią rozmawiać, czy to jest właśnie jakiś problem z komunikacją, który ma być dla nas początkiem, zaczątkiem jakiejś refleksji właśnie o relacjach międzyludzkich, czy może po prostu trochę komiczną sceną. Hmm. Czy wiesz, tutaj mi też łatwo się wskoczyło w tę narrację, dlatego że właśnie ten klimat jest lżejszy i on jest fajny i też Paweł ma naprawdę taką dużą lekkość w kreowaniu bardzo życiowych sytuacji, bo to, że tutaj te postaci gdzieś wiesz, są na, ty, na tym nocnym wypadzie i nagle wpadają na jakiś głupi pomysł, który oczywiście muszą zrealizować, bo jest środek nocy i już są trochę y, y, zawiani, i, a jeszcze by chcieli poimprezować i, i w ogóle y, to jest ten stan, w którym głupie pomysły najlepiej się realizuje. To jest coś takiego, co, co ze mną jakoś tam rezonowało. Tak, ale bo... jednocześnie zobacz, bo to nie jest po prostu taki głupi pomysł na zasadzie, że jesteśmy wypici to się nie boimy ryzyka czy coś, tylko to, to są te osoby właśnie trochę z tego znowu świata sztuki, nie? bo myślę, tam tak, też tak, e, uh -huh, dokładnie. E, w galerii miała te swoje prace wystawiać, tak, Karol też jest z tego środowiska e, i oni usłyszeli jakieś mega fancy knajpie, tak? o, do której właśnie nie ma nawet normalnego wejścia. E, no to, to, to też jest trochę taki, taki challenge dla nich. No czemu nas tam nie było? Skoro my też jesteśmy tacy fancy, nie? tacy właśnie indie i w ogóle tak, tak, no i to wiesz to jest bardzo tak żywo napisane, wartko napisane bardzo mi się podobały te te kuchenne takie czy żywieniowe scenki sekwencje bardzo mnie to bawiło i, i, i strasznie mi się to podobało, wiesz to śniadanie w środku nocy i te dywagacje urzekła mnie, urzekła mnie ta Ten scena sam, ta, cała początek ta sekwencja potem w ogóle rozmowa o lodach, tak, gdzieś tam o 23 tak, tak, tak, tak. no to, to mówię, naprawdę Fantastycznie się to czytało i tak jak przy wszystkich trzech opowiadaniach, które wcześniej omawialiśmy, narzekałem trochę na to, że Paweł idzie w niedookreśloność i, i jakby brakowało mi wiesz, tej takiej puenty, która powinna moim zdaniem być w tych wcześniejszych tekstach, tak tutaj... Wydaje mi się, że to akurat idealnie zadziałał, bo to jest tekst, który w swojej drugiej połowie, czy może w jednej trzeciej nawet ja bym powiedział, nagle zmienia nam bardzo mocno klimat, idąc w takim kierunku, że wiesz, że nasi bohaterowie wpadli w określoną sytuację, w określoną miejscówkę, która ich ewidentnie przerasta, i to wszystko jest moim zdaniem rewelacyjnie też przez Pawła rozgrywane, gdzie my z jednej strony trochę początkowo nie wiemy, czy, czy wiesz, czy może to jest zgrywa Karolka, czy może oni już tam czegoś nie ogarniają, bo jest środek nocy i, i na przykład Mysia się nakręciła określonymi sytuacjami. Mhm. Nie wiemy, czy to jest może właśnie ten to klucz, całej tej knajpy, te, tego miejsca i, i, i po prostu zaraz tutaj wiesz wyskoczy coś jak Królik z Kapelusza i, i wszystko się jakby pozytywnie zakończy, a może wpadli w miejsce, w którym nie powinno ich być i, i się zaraz to właśnie kompletnie źle skończy. Bardzo to jest fajnie prowadzone i suma summarum my tu... Znów dostajemy z jednej strony pewne rozwiązanie, z drugiej strony nie dostajemy informacji takich, które nam dają pełen ogląd sytuacji, ale wydaje mi się, że tutaj akurat w tym przypadku to działa w punkt. Mhm. Tyle ile tej informacji dostaliśmy, ja byłem naprawdę usatysfakcjonowany z perspektywy finału. Podobało mi się w ogóle to zakończenie, podobało mi się to, jak cały ten tekst jest... Oparty na takim tym przeżyciu bohaterów, nie? Którzy, którzy doświadczają czegoś, ale czegoś innego niż w sumie chyba oczekiwali, niż chcieli, ale to naprawdę tutaj fajnie wybrzmiewało. Bardzo dobry tekst na, na koniec zbioru. Mhm. E, dobry, a to ja zacznę może od tego, że. Też konstrukcyjnie on, ten tekst mnie zaskoczył, bo y, tytuł to jest Nocne, no i trafiamy do knajpy, która nazywa się Nocna. Y, I okazuje się, że to jest przyjemne miejsce, ale zarazem jest troszkę dziwne. Ja tam czułem się bardzo nieswojo z naszymi bohaterami, no bo sam fakt, że jesteśmy gdzieś koło północy już pewnie na mieście i mamy knajpę, która jest małym lokalem, gdzieś tam z małym podwórkiem, a jest tam wszystko, tak? Właśnie i ta otwarta scena gdzieś tam się zmieściła i jedzenie na ciepło i te lody i dobre piwo i mamy tę scenę otwartą. Tą, gdzie najpierw tam gra jakaś dziewczyna w piżamie, niby na fortepianie, potem nagle zaczynają się te występy innych postaci, pojawia się nitka. No i tak wszystko jest niby niewinne, ale zarazem ja czułem cały czas niepokój i nawet właśnie mimo tego tak, tak takiej, dokładnie tego trochę slapstickowego czy sitcomowego humoru, to czułem się nie, zręcznie i trochę źle. Trochę się czułem jak Mysia, ale jednocześnie wkurzało mnie to, że ona tak, aż tak panikuje, nie, że ona jakby jeszcze jest jakby czuła o, to, co ja, ale pięć razy mocniej. Ale wiesz to, ja akurat to totalnie kupowałem, bo odbierałem to, że wiesz, że to jest ta postać w ekipie, która płynie z prądem, a nie chce tam być. Mm -hmm. no, nigdy nie miałeś takiej takie nocnej eskapady, gdzie no tak, ktoś tak. w ekipie wiesz, był porwany prądem i, i po prostu uczestniczył w wydarzeniach niekoniecznie y, y, chcąc w tym miejscu być, i dlatego to, to mi bardzo Mało to no właśnie, I, wiesz, i to mi dlatego świetnie rezonowało, nie? Że, że ona jest właśnie tym kontrapunktem dla y, nitki i Karola, którzy są właśnie tymi prowoderami całej tej sytuacji. Mhm, ale właśnie chodzi mi o to, że ona już w nocnej, nie? że też ma takie yy, pozytywne wrażenia w pierwszej chwili, ale zaraz potem znowu jest ten taki totalny niepokój. I tak miałem wrażenie, że jest trochę przerysowana i y, y, znaczy to to, jest, to pasuje do tego utworu. nie, Po prostu we mnie wtedy wzbudza Trochę taką irytację, tak, Boże, uspokój się, nie? Jest dziwnie, jest źle, ale już ogarnie się dziewczyno. Zobaczymy, co dalej będzie, tak? Lećmy dalej. Mo może będzie dobrze. Ale właśnie okazuje się, że tam poza tym wykładem, ja ten wykład miałem sobie odświeżyć jeszcze, bo jeszcze czytałem nawet końcówkę tego tekstu drugi raz przed naszym naganiem, żeby sobie przypomnieć. O tym wykładzie w końcu zapomniałem, bo mi się wydaje, że on też jest ważny, chociaż do niego nie wróciłem, bo on też właśnie mocno buduje tę atmosferę już jakiegoś tam zagrożenia niedookreślonego. No i potem dopiero trafiamy już po kilku ładnych stronach do tego drugiego lokalu. I sam fakt, że mamy tak długą rozbiegówkę był dla mnie dużym zaskoczeniem, no i potem tak naprawdę ten drugi lokal tam się mało co dzieje. Ale jednocześnie mm, jak już... Tak. E, Atmosfera jest gęsta, nie? E, tak, bo znowu właśnie nie do końca wiemy, jak on gra, czy to jest jakiś escape room teraz, czy coś innego. I gdy e, potem mamy w sumie krótką sekwencję, mam wrażenie, jeżeli chodzi o stronę, nie? Że to jest tam krót, krótki fragment tekstu, gdy e, bohaterowie czegoś tam doświadczają i tak naprawdę zaraz potem e, wszystko się kończy. E, mamy takie najpierw trochę ospałe... Znowu, poznanie tej przestrzeni. Ta przestrzeń jest w jakiś tam sposób spotwogniała znowu, zakrzywiona, tam coś nie gra, tak? Pewne elementy jakby czułem się jak w cubie trochę, nie? Że jakby się ściany gdzieś tam obracały, coś tam pomieszczenia dookoła zmieniały. Nie wiemy do końca, co jest grane, jaką to ma skalę. Potem nagle niby wszystko jest normalnie po tej pewnym doświadczeniu. I gdy my wychodzimy, to tak. Z jednej strony można by pomyśleć, że w sumie nic się takiego nie, zdało, nie stało. Z drugiej strony my do końca nie wiemy, co się stało. I pojawiają się takie myśli, że stało się coś naprawdę okropnego, strasznego, przerażającego. Ja się nagle nakręciłem na taką właśnie bardzo negatywną interpretację. A jeszcze dochodzi wątek wojarystyczny, który jest po prostu w tym kontekście no, kropką nad i. tak? Gdy ja już się mhm. trochę nakręcam na taką naprawdę negatywną wizję bo niby tam nawet pada z ust Karola takie dosyć przyziemne wytłumaczenie całej his historii i ono może też być do pewnego stopnia prawdziwe, ale nawet jeżeli to przyziemne na no, niedoświadczenie, tylko wyjaśnienie takie najprostsze, czyli narkotyki, jeżeli to jest prawda, to i tak to jest bardzo nieprzyjemne opowiadanie. nie? To jest właśnie... Nie wiem, jak to ująć teraz, ale Ech, no nie powinno się robić takich rzeczy ludziom absolutnie i ono jest brzydkie, złe i w ogóle fe. No tak, tak, no ja się zgadzam, no właśnie widzisz, to jest to, jest, to jest to, jak dobrze można wykorzystać to niedopowiedzenie, bo właśnie nawet jak tknąłeś ten wątek wojerystyczny, to, to już tylko to jest dla mnie kapitalnym patentem, nie? Mhm. I, I tutaj absolutnie dla wymowy całego tekstu i, i tutaj nie ma potrzeby, żeby ciągnąć to dalej, żeby jakieś wyjaśnienia nam serwować w tym względzie. Tak, w ogóle tam są takie jakieś też drobne detale, które sprawiają, że naprawdę się robi człowiekowi niedobrze. Tam na przykład bohaterowie dotykają tych ciepłych foteli w tej komnacie, to tak no, robi się źle na sercu i na żołądku człowiekowi no właśnie, a jeżeli to nie były tylko narkotyki, tylko coś innego co ja też dużo na to wskazuje no to tym bardziej jest to w ogóle upiorna wizja, tak? i w połączeniu jeszcze z poprzednim tekstem e, i z tą postacią ze śladem na szyi, to w ogóle ja, ja już mam wiesz, totalnie jakieś teorie spiskowe w głowie e, o bardzo złych rzeczach w Gliwicach się rozgrywających hmm. no dobra to co, podsumowanie Podsumowanie. To ja zacznę od tego, że to jest o dziwo naprawdę bardzo spójny i przemyślany zbiór. Bardzo spójny mimo dużej też różnorodności tekstów. Nie wiem na jakim etapie pojawił się pomysł w ogóle tak mocnego powiązania ze sobą poszczególnych opowiadań, ale ten efekt końcowy jest no, niesamowity, bo Paweł nie ogranicza się do drobnych smaczków, do tworzenia jakiegoś takiego świata, gdzie po prostu w tym miejscu dzieje się to, w tamtym coś innego i tak dalej, nie tworzy uniwersum, tylko tak jak wspomnieliśmy, dzisiaj ty o tym mówiłeś, tak raczej multiversum. tak dokonuje swoistej redukcji tego świata przedstawionego, doprowadzając jednocześnie do jego spotworzenia, co potęguje ten efekt też horrorowy, bo powracają te same miejsca, powracają ci sami bohaterowie, mamy te same nazwy, imiona, pseudonimy do pewnego stopnia jakieś Elementy charakterystyczne, czy właśnie charaktery, czy charakterystyki. Ale jednocześnie to nie są te same postacie. Tylko w innym czasie przykładowo, że tam wcześniej, czy później, tylko jakby te odbicia ich z równoległych wymiarów. I do Choć tego... też nie zawsze, nie? Bo na przykład wiesz, patrząc na, na nocne, to wydaje mi się, że akurat to są te same postacie co w tych wcześniejszych tekstach, nie. Że to jest nitka po prostu z przeszłości tak, i. Tak. Bo tam nawet mamy informacje o tym, o tej jej pracy w studiu tatuażu. O czym ona też mówi. Tak, odchłam. ale nadal właśnie. My nie wiemy, czy to są te same postacie, czy właśnie no nie jakieś, wiemy, nie wiemy. Te ta tak, tak, rozgałęzienia, tak, ale to co jest jasne, to to, że ta właśnie zredukowana do pewnego stopnia przestrzeń i pula postaci, że łączy je. Trochę bez sens istnienia, ta miałkość nie? w obliczu e, tych niepojmowanych sił, procesów, zjawisk, istotnie wiemy do końca, tak? co tutaj rządzi tymi światami przedstawionymi. Czy to jest jakiś przedwieczny, czy to jest jakaś sekta, czy to jest jakaś inna organizacja, grupa trzymająca władzę, mafia, jakieś duchy, upiory, obcy. Cholera, wie, tu wszystko jakoś tam pasuje do pewnego stopnia, ale wiemy, że właśnie bohaterowie są skazani na porażkę w starciu z tym wszystkim i na płaszczyźnie takiej mikro i na płaszczyźnie makro. Wszędzie mamy te cienie, ciemności, które rządzą i gdy patrzę na to przez prysmat tego nie, to to jest trochę jak... Ta scena z doktorem Strange'em w Endgame bodajże. Nie, Endgame był ostatni czy przedostatni? Ostatni. To co było przedostatnie? No w przedostatni Avengers tak. Tak, tak, tak. Strange Wiem, ma co tekst, że sprawdził ileś tam miliardów opcji i tylko w jednej wygrywają. I tam, ja mam wojna wrażenie, bez że... granic, tak? O wojna bez jest. granic, tak, przepraszam. No właśnie. I ja mam wrażenie, że to, trochę tak jest z tym światem tutaj u Matei, że jest nieskończona liczba tych scenariuszy, ale że przeogromna większość, jeżeli nie wszystkie prowadzą jednak do złego zakończenia, a to, że dodatkowo to nie są po prostu teksty o tym samym, tylko że to są teksty, gdzie mamy to tło jakoś tam też zróżnicowane, ale spójne w jakichś takich podstawach, no to to też kolejny plus, nie? że nie, nie czyta się tego jako o ósme opowiadanie o smutnym życiu, tak? Czy dziewiąty tekst o tej samej cienistej istocie, tylko tutaj każda ta cienista istota jest inna. Nawet te pająki, które powracają, bo w sumie nie powiedzieliśmy o tym, ale w nocnych też powracają pająki. I tam wcześniej też jeszcze trochę, jak nie do końca pająki, to coś, co z pająkami można skojarzyć, się pojawiało. W ogóle to jak w nocnych powraca i pająki jeden to jest w ogóle rzecz tak przerażająca, że Boże! <tosłuch> Pamiętasz scenę z nitką, nie? też Tak, tak. jest ja też tak zacząłem czytać te chwilę. Czy ja coś źle przeczytałem? masakra. No, no, nie kojarzę innej takiej książeczki, takiego zbioru. Znaczy, ten zbiór jest. Rewelacyjny, to, to, to po pierwsze. Całościowo, jak już jestem po lekturze, to naprawdę pomimo tego, że jedne teksty podobały mi się bardziej, drugie mniej, to, to uważam, że to jest naprawdę kapitalny zbiór, ale to, co jest dla mnie bardzo ciekawe, to to, że ty powiedziałeś tak dużo w tej chwili o tej spójności wizji, a paradoksem jest to, że pomimo właśnie tej spójności, pomimo te, tego wszystkiego, o czym powiedziałeś, to jest szalenie różnorodny zbiór. I to jest w nim też piękne, że wiesz, że mamy y, w zasadzie takie bardzo mocne, weirdowe, y, powiedziałbym wręcz impresje, bo jakieś krótkie teksty, które y, są bardzo mocne, enigmatyczne i wiesz, Aha. oparte na tym takim weirdowym paradygmacie, y, gdzie jesteśmy wrzuceni w środek czegoś, i, i, i w zasadzie po lekturze to nie do końca jesteśmy w stanie to odczytać, z czym mieliśmy do czynienia. Mamy y, y, u, takie utwory y, lżejsze, y, bardziej y, utrzymane w y, jakichś ryzach gatunkowych. Mamy y, gdzieś tam te flirty z y, klasyką. Y, mamy, jak chociażby właśnie z Otchłani, no, tekst bardzo mocno taki powiedziałbym wręcz romantyczny. No naprawdę, no tu nie ma dwóch takich samych y, opowiadań i i to też myślę, że nam dobrze wróży na przyszłość. Że wiesz, że widać, że Paweł, pomimo tego, że to jest jego debiut, to się chyba mówi późny debiut, nie, no bo on tam mhm. jednak był przez lata kolekcjonowany do tego zbioru, ale, ale mimo wszystko debiut, no to jakby to spektrum możliwości podejścia różnorodnego do tej tematyki, no to to na Naprawdę mnie nastraja z dużym optymizmem do, do przyszłej twórczości, czy to powieściowej, czy do przyszłych opowiadań Pawła. I też szalenie mi się podoba to, że właśnie tak jak ty mówisz, że ten, ten zbiór jest spójny tymi, tymi bohaterami, taką pewną wizją. To, to też jest fascynujące, że on jest właśnie spójny trochę i tematycznie i, i w podejściu przede wszystkim do, do, do pewnych kwestii. I to też się czuje, nawet jeżeli mamy opowiadania o skrajnie różnych rzeczach, nie? czy Aha. o skrajnie, skrajnie różnej tematyce, no to i tak jakby ma się poczucie, że to jest właśnie wszystko ten taki matejowy, matejowy świat, matejowe multiwersum i, no i to jest też piękne. Tak. I teraz moje pytanie. Czy masz swój ulubiony tekst, czy ulubione teksty, albo tekst, który Twoim zdaniem no, wypada najgorzej w zbiorze? Nie wiem, nie nadaje się do tego zbioru, może. Znaczy, tekstu, którego się, który uważam za najgorszy, czy którego by tu nie widział, czy który bym chciał wyrzucić, nie ma. Powiem otwarcie, nie ma takiego tekstu. Tak jak powiedziałem, no niektóre te opowiadania podobały mi się mniej, ale... Ale to jest ważne, to... co mówisz, tak? Że nie ma, tu, nie, nie czuć tutaj, że coś wyszło po prostu z szuflady, zostało wyciągnięte i wepchnięte żeby na przykład podbić ilość stron, nie? Że właśnie wręcz przeciwnie, czuć, że te rzeczy, które Paweł dopisał jeszcze do tego zbioru, żeby go uzupełnić, to tym bardziej wpisują się w pewną koncepcję całego zbioru, a nie są po prostu no, nadmuchiwaniem objętości. i To też jest coś w sumie nie tak częstego niestety. No, no tak, no, to, to że wiesz, że nie ma tutaj czego wyrzucić, to jest też o tyle interesujące, że to jest przecież bardzo długi zbiór. No, on ma 430 stron, no to ja ci powiem, że takich zbiorów autorskich o takiej objętości to ja naprawdę niewiele kojarzę. Nie? To, to, to mhm. już tuzy po Kinga to takie opasłe to miścia wydają, jeżeli chodzi o zbiory opowiadań. Czasem antologie są takie długie, no ale tam masz przekrój bardzo wielu autorek i autorów, a tutaj to jest spójny zbiór i wydaje mi się, że on jest świetnie konstrukcyjnie w ogóle też poprowadzony. W tym sensie, że te opowiadania są różnorodne, ale one są tak poukładane, tak pomieszane, że pomimo tego, że one nie dają nam żadnej spójnej narracji, to tu nie ma absolutnie momentu zmęczenia czy nudy, nie? Bo, mhm. bo tutaj każdy ten tekst ma jakiś tam swój rytm nie? jak mamy tekst nieco lżejszy nawet nie tematycznie, ale językowo na przykład, czy, czy taki bardziej mm, powiedziałbym właśnie gatunkowy, to później dostajemy mocniej weirdową rzecz dostajemy tekst cięższy to później dostajemy coś lżejszego mhm. super jest to konstrukcyjnie zrobione a jeżeli chodzi o ulubione opowiadania nie jestem w stanie się nawet w trójce zamknąć, bo tak czułem, że zadasz mi to pytanie i, i myślałem nad tym. I na pewno są opowiadania, które bym wyróżnił. To jest, ktoś powinien coś z tym zrobić. Absolutnie rewelacyjny tekst, który zresztą jest dostępny w audio. Tam Paweł ostatnio udostępniał. Właśnie ktoś nagrał, nagrał to opowiadanie, więc można sobie przesłuchać, do czego zachęcam, bo, bo zdecydowanie warto. Mhm. Bardzo dobrze wspominam sadystycznie, masowy mord i epilog do płomienia sadystyczny. śmierci. Sadystyczny. <laughs> Chyba, że wspominasz tak. sadystycznie. <laughs> Nie, sadystyczny, masowy mord, dziękuję. Mm -hmm. Kolego, i epilog do płomienia śmierci, czyli dwa długie opowiadania, skrajnie różne, ale, ale bardzo interesujące. Taniec Panny Sauer też kolejne kapitalne opowiadanie. No i na pewno z otchłani, nie z tych tekstów, które dzisiaj omawiamy. To, to jest to opowiadanie, które ze mną zostanie na długo, ale wiesz, no, wymieniłem ich dużo, ale spokojnie mógłbym wymieniać dalej, nie, bo właśnie czy nocne, które dostajemy na koniec, to jest świetny tekst. Czy chociażby otwierające rymów, które no, jest bardzo takim specyficznym, dziwacznym tekstem, ale cały czas mam je w głowie pomimo tego, że no, blisko rok temu o nim żeśmy rozmawiali, co jest niewiarygodne w sumie, ale, ale to, tak, tak by wychodziło. Yy, czy, czy może nawet nie tyle rozmawialiśmy, co ja blisko mhm. rok temu to opowiadanie czytałem, ale cały czas je mam w głowie no, to wiesz, to, to, to najlepiej obrazuje, że to jest naprawdę po prostu kapitalny zbiór i, i mhm. uważam, że śmiało po niego, wszyscy, którzy jeszcze się z nim nie zapoznali, powinni po niego sięgnąć no to ja się w dużej mierze zgadzam z twoim wyborem, może bym znaczy też myślałem o statystycznym masowym mordzie ale żeby jakoś się ograniczyć, ja bym go chyba zamienił na podrój rejony, bo podrój rejony jednak do mnie mocno przemówiły teraz ale poza tym tak, ktoś powinien coś z tym zrobić, epilog taniec podrój rejony z otchłani to jest moja topka chociaż właśnie i reszta jest tuż za podium powiedzmy, no Oj, no tak, tak. No nic, nic, tylko tego rodzaju książek, tego rodzaju zbiorów, to więcej moglibyśmy tak. Krzysztof Korsarz-Biliński uprzejmie jest upraszany tak, o kolejne tego typu publikacje. Oj tak, dobra, to teraz na zakończenie jeszcze mam ogłoszenie parafialne, bo nie wiem, czy to było w sumie już ogłaszane, ale Paweł mówił w wielu miejscach, także pracuje nad e, kilkoma pomysłami gdzieś tam równolegle, czy pracuje, e, myśli nad kilkoma rzeczami równolegle, ale pracował głównie nad jednym, e, nad plamą światła. E, I to będzie prawdopodobnie mini-powieść, która ukaże się jeszcze w tym roku, e, może w wakacje, może troszkę później, jesienią, ale na 90% e, do Halloween będziecie mogli ustawić się sobie na półce w swoich biblioteczkach, więc wyczekujcie newsów śledźcie wydawnictwo 9 czy fanpage Pawła, bo tam pewnie będą informacje oficjalnie udostępniane. A mogę wam też zdradzić, bo dopytywałem Pawła przed nagraniem co dalej, tak no bo plama światła jest już praktycznie czy nie praktycznie, jest napisana, jeszcze czekają jedna Korekto, redakcja i potem jeszcze redakcja wydawnicza, ale już gdzieś tam ten pierwszy draft jest ukończony. Paweł mówi, że potem prawdopodobnie weźmie się za ten obiecany slasher i to być może slasher z elementami New Age. <grywania> znowu szykuje się niesamowita mieszanka. No ja czekam. Tak, czekamy, czekamy, zdecydowanie. Tak, czekamy. Może będzie też ten zbiór Dark Fantasy jakoś później. To, to, to też jest super, tak? że Paweł zamiast się jakoś tam zaszufladkować, to sięga za każdym razem po coś innego. Już nawet na etapie tutaj koncepcyjnym ciągnie go w różne kierunki. No to sugeruje nam, że jest na co czekać właśnie w przyszłości. Ale to w przyszłości. A teraz dzięki Ci serdeczne, Jerry, za tę wspólną podróż. Dzięki Ci bardzo. Masz pająki czasem pod sufitem? Pod sufitem i nie tylko. Mhm. A y, robisz coś z nimi? Nie wiem, wykańczasz, wynosisz, czy ignorujesz? Nie, no ja albo je zostawiam, albo je wynoszę, jeśli już. Mhm. Ja no jestem ja. z tych, którzy y, od maleńkości byli y, uczeni, że pająków się nie zabije. Mm -hmm. Ja też, tak jak nie lubię robali mam... to jest jedna z niewielu rzeczy do których mam taki autentyczny wstręt Tak akurat pajączki, jak tam sobie nawet po mnie chodzą, to jakoś to przeżywam ją, mam uczulenie na niektóre mam taką wysypkę, jak mnie pochleją te małe pajączki co na przykład na drzewach owocowych sobie czasami pajęczynki przątą nie wiem, czy dobrze robimy w sumie Jerry <gry> po zbiorze Pawła no ale miejmy nadzieję, że nie skończymy tak jak niektórzy z jego bohaterów. Jeszcze raz oby, dzięki. Oby. dzięki. Dzięki, dzięki, trzymaj się, cześć. A wam kochani tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.